RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Kolonel Sanders i jego przepis na sukces. Cześć! Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Zapraszam na dzisiejszy podcast. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem. Dziś, tak jak już wspomniałem, opowiem o kolonelu Sandersie i jego przepisie na sukces. Jednak zanim zacznę Opowiadać tę historię chcę podziękować Wam za ciekawą dyskusję, jaka wywiązała się po audycji, której bohaterem był Sylwester Stallone. Dziękuję Wam za ciekawe spostrzeżenia. Zawsze z wielką ciekawością. Czekam na Wasze komentarze. Myślę, że mogę zaczynać historię pana Sandersa. Mam tylko jeszcze jedną prośbę Gdy będziecie słuchali opowiadania Nie próbujcie tłumaczyć wszystkiego w głowie na swój język Jeśli starasz się tłumaczyć w głowie Każde słowo na swój język To słuchasz dwóch rozmów W dwóch językach jednocześnie W ten sposób jest bardzo trudno nadążyć i coś zrozumieć. W czasie słuchania radzę wam nie myśleć. Oczywiście niektórym ludziom jest bardzo łatwo nie myśleć, ale nie o tym mówię. Chodzi mi o to, że jeśli usłyszysz słowo, na przykład pies, to od razu wiesz, że chodzi o psa, a nie o kota, ani o konia. Nie potrzebujesz w głowie, w myślach powtarzać sobie On powiedział pies. A, rozumiem, chodzi o psa. Mm, tak, rozumiem, pies. Po prostu wiesz, że chodzi o psa. Po prostu słuchaj. Pozwól niech informacje, niech słowa same przychodzą do ciebie. OK, Nie tłumaczcie w głowie na swój język. Po prostu słuchajcie po polsku. Nie możecie jednocześnie słuchać po polsku i tłumaczyć w głowie wszystkiego na swój język. To tak, jakbyście słuchali dwóch rozmów jednocześnie. Jedno to to, co dzieje się w waszej głowie, a drugie to to, co słyszycie. Mózg nie jest w stanie tego zrozumieć. Mam nadzieję, że od dziś już zawsze będziecie słuchali w ten sposób. Czyli bez tłumaczenia w myślach. Dobrze. Dziś znowu opowiem historię, która pokazuje, że upór w dążeniu do celu przynosi sukcesy. Ta historia pokazuje, że nigdy Przenigdy nie można się poddawać. Wielu z nas uważa, że jest już za późno na zmiany, że już za późno, żeby uczyć się nowych rzeczy. To nieprawda. Posłuchajcie. Kolonel Sanders. Wychował się w rodzinie, gdzie było wiele dzieci Jego ojciec był górnikiem Niestety, ojciec kolonela zmarł w młodym wieku Chłopak pomagał matce w pracach domowych Często gotował dla swoich braci i sióstr, gdy matki nie było w domu Umiejętność gotowania Okazała się później dla niego bardzo cenna, bardzo przydatna. Kolonel Sanders dorósł, wziął ślub i przez całe życie ciężko pracował. Był strażakiem, sprzedawcą ubezpieczeń, a nawet sternikiem parowca. Wiecie, co to jest parowiec? Parowiec to taki statek, którego silniki działają na parę. Na przykład po rzece Mississippi kiedyś pływały parowce. Być może i teraz jeszcze pływają. Nie wiem, jeśli ktoś jest ze Stanów i wie, proszę napiszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, czy po rzece Mississippi pływają jeszcze parowce. Ale wracajmy do Naszej historii. Sanders pracował też na kolei. Kolej to inaczej mówiąc pociągi. Jeśli ktoś pracuje w pociągu, to często mówimy, że pracuje na kolei. W końcu przyszedł czas, aby przeszedł na emeryturę. Kolonel Sanders miał 65 lat. Gdy przeszedł na emeryturę I dostał swoją pierwszą wypłatę To było około 100 dolarów Zaczął się wtedy zastanawiać Jak przeżyć za 100 dolarów Przez całe życie nie dorobił się majątku Zdecydował, że musi coś zmienić Jedyne co miał to Przepis na kurczaka Wszyscy jego znajomi Uwielbiali kurczaka robionego Według tego przepisu Uwielbiali kurczaka Którego robił kolonel Sanders Kolonel Sanders Poszedł do restauracji I powiedział, że ma Doskonały przepis na kurczaka I może oddać ten przepis za darmo w zamian chciał dostawać mały procent od utargu restauracji Utarg to zarobek restauracji Pan Sanders chciał dostawać małą część zarobku restauracji Chciał dostawać 5 centów od każdego sprzedanego kurczaka Jednak nikt nie chciał zgodzić się na taką umowę Każdy mówił, czy pan oszalał? Ja mam swój własny przepis. Nie mam zamiaru płacić za pana przepis. Kolonel Sanders nie poddawał się. Zgadnijcie, ile restauracji odwiedził, do ilu restauracji poszedł i przedstawił swoją propozycję. Jak myślicie? Kolonel Sanders. Odwiedził ponad tysiąc restauracji Dajecie wiarę? Dokładnie tysiąc osiem razy Jego propozycja była odrzucana A on nie poddawał się I szedł do następnej restauracji Ilu z nas poddałoby się już po pierwszych dziesięciu Może dwudziestu razach w końcu pan Sanders znalazł wspólnika. Razem założyli pierwszą restaurację pod nazwą Kentucky Fried Chicken. Po 12 latach Sanders nie miał już siły na prowadzenie interesu i sprzedał swój biznes za dwa miliony dolarów. Dziś KFC jest jedną z najbardziej znanych marek na świecie. Człowiek z małego miasteczka. Człowiek, któremu nie udało się ponad tysiąc razy. Człowiek, który nie był już młody. Człowiek, który nigdy się nie poddał. Przez całe życie pracował, wychowywał dzieci. W wieku, gdy większość ludzi idzie na emeryturę, Postanowił, że chce czegoś więcej od życia. Miał pasję, marzenia, przepis na smażone kurczaki i nie wiedział, co to znaczy poddać się. Ten starszy człowiek z małego miasteczka stał się jednym z najbardziej znanych ludzi na świecie. Jego marzenia spełniły się, bo nigdy się nie poddał. Mam nadzieję, że podobała wam się dzisiejsza historia, że nigdy, przenigdy nie poddacie się. Tak jak zawsze, czekam na wasze komentarze. Napiszcie, co o tym myślicie. Mam nadzieję, że znowu będziemy mieli ciekawą dyskusję. Nie bójcie się robić błędów. Kolonel Sanders zrobił tysiąc błędów, zanim dopiął swego. Mówimy dopiąć swego, czyli postawić na swoim. Zrobić to, co chcemy. Jeśli waszym celem jest Nauczyć się polskiego? Pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, żeby postanowić, że nigdy się nie poddamy. Na koniec chcę przypomnieć tym wszystkim, którzy chcą zacząć lepiej mówić po polsku o materiałach, które przygotowałem dla Was. Myślę o stu historyjkach z pytaniami i odpowiedziami oraz o historyjkach z idiomami. Historyjki z idiomami również mają pytania i odpowiedzi i są bardzo pomocne dla tych, którzy chcą płynnie mówić po polsku. Te materiały znajdziecie w moim minisklepiku na stronie realpolish.pl Świetnie! To tyle na dziś. Jak zwykle mówił do Was Piotr. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, nigdy się nie poddawajcie. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.